Raz, raz, raz Właśnie tak Weekend życia dilera Sprawdź to Treść trzyma go od kąt, otworzył ślipia Długa była noc, to już 15 godzina On stał, niewiele kimał, patrzy słuchawe Od osób trzech, 30 nieodebrane No skurwa, to ci, dzięki którym on zarabia Szkoda myśli se, ale humor mu poprawia To ze, sobota jest i wieczór się zbliża Liczy na wampira, to gira, jak wpada w wira Przerwana cisza, pod blokiem czeka taryfa On wsiada, i drzwi zamyka Ustawka, trójka szarpana, przez karpagana Dwa dni, jego kichawa, biała jak ściana Na głowę, po kilka samar, melina zgrana Masz tydzień na spadę siana, pozdrów kanara I śmiga, z powrotem, 21 Nokia, melodia dzwoni, ktoś znów chce węża Trzy gwarantowana, padnie tej nocy I chmera to jego mana, tak się to toczy Nie jeden gotuje kraka, dla większej mocy Świadomy, jak ta zabawa, się może skończyć Wszystko się może zdarzyć, weekend dealera Kogoś w nie noc nie umiera Melans 24 w mieście, co nigdy nie śpi Życie, życie, dragi flota ludzi nęci Wszystko się może zdarzyć, weekend dealera Kogoś w nie uwiera, noc nie umiera Melans 24 w mieście, co nigdy nie śpi Życie, życie, dragi flota ludzi nęci Obrał kierunek magazyn, uzupełnia zapasy Szare ulice Warszawy, dziś trasą jego pracy Transyt między magazynem a klientem jest Jeszcze wcześniej spore zamówienie pęknie, pięknie Jaś wałek śmiecięta, cyfry w liczy By się nie przeliczyć, zgarnąć sos, nie by zniczy. Koks, koks, kok, weekend z życia dealera Dealuję więc zyskuje ty tracisz, bo jedziesz w Że kolędnicy ze stolicy lubią się zniszczyć Weekendowe balanżki w udaj Stephen whisky sobotnia noc się kończy już męczony Męczyń z okiego, patrzał podkrążony Witam, niedzielny poranek, co? Co jest dane chociaż, pełne kiermanów, bani paranoja Zamet bija, na bazę my spać Zasuwa zamek, liczy coś. wszystko się zgadza Teraz spanie Wszystko się może zdarzyć, weekend dealera Kogoś w kieszeniu wiera, noc nie umiera Meraz, cztery w mieście, co nigdy nie śpi Życie, życie, dragi flota, ludzi nęci Wszystko się może zdarzyć, weekend dealera Kogoś w nie wierza noc nie umiera Mera 24 w mieście, co nigdy nie śpi Życie, życie, dragi flota ludzi nęci W czwartek odebrał temat, pakę nocala tydzień to pierdala, bo zapierdala Musiał wszystko pociachać, dokładna szala Skala chuja nie wali, wszystko się zgadza Taka jest jego praca, to się opłaca Dla niego, dlaczego nie pytaj, posłuchaj Każdy ma życie i swoją drogę Jak się prowadzi, jak poradzi sobie To sam wie i nikt mu nie powie Inaczej jesteś kowalem, towarem na chadzie Wybrałeś ten handel, więc znasz konsekwencji i Przypał prewencji, wliczone w tą kwestię Wliczone w tą kwestię. Wszak i właśnie tak, chłopaków cię raz w lewa, gracz, pega Ci się ujęcie. Nie masz zapad miasta Latam za sosem Latam za sosem. Te to nowy buz Idę pod rybno do. Sytko, się może zdarzyć, weekend dealera Kogoś, kiedy nie uwiera, noc nie umiera Melans 24 w mieście, co nigdy nie śpi Życie, życie, dragi flota, ludzi nędzi Sytko, się może zdarzyć, weekend dealera Kogoś, kiedy nie uwiera, noc nie umiera Melans 24 w mieście, co nigdy nie śpi Życie, życie, dragi flota, ludzi nęci Ważne, że biznes się gnęci.